Chroniką, chapter 12. Pierwsza księga kronik, 12 rozdział. Czytamy cały rozdział. Pierwsza księga kronik, dwunasty rozdział. To są ci, którzy przyszli do Dawida, do Syklak, jeszcze wtedy, gdy był wykluczony z otoczenia Saula, syna Kisza. Oni byli wśród tych rycerzy, którzy go wspomagali w walce. Uzbrojeni byli w łuki, umieli zarówno z prawej, jak i z lewej ręki miotać kamieniami i strzelać z łuku. A wywodzili się ze współplemieńców Saula, beniaminitów. Na czele stał Achiezer, potem Joasz, synowie Szemajasza z Gibej, potem Jeziel i Pelet, synowie Amazweta, Berachiasz, Jechus, Anatot i z Gibeonu, najdzielniejszy między trzydziestoma, dowodził trzydziestoma, i Jeremiasz, i Jachaziel, i Johanan, i Jozabat z Gederot. Eluzaj, Jerimot, Bealiasz, Szemajariasz, Jasz, z Harif. Elkana, Jasz, Hazarel, Joezer, Jeszoboam z Kerach, Joela i Zebadiaż, synowie Jerohama z Gedor. Z Gadytów przystali do Dawida w warowni, na pustyni rycerze waleczni, wojownicy wprawni w boju, zbrojni w tarcze i dzidy, wyglądający jak lwy, a szybko nodzy jak górskie gazele. Na czele stał Ezer, drugi był Obadiaż, trzeci Eliab, czwarty Mishmana, piąty Jeremiasz. 6 Ataj, siódmy – Eliel, 8 Johanan, dziewiąty Elzabat, dziesiąty – Jeremiasz, 11 – Ci z Gadytów byli dowódcami zastępów, każdy niższy rangą, nad stoma, wyższy – nad tysiącem. To byli ci, którzy przeprawili się przez Jordan w pierwszym miesiącu, kiedy wystąpił on z brzegów i zalał wszystkie doliny na wschód i na zachód. A gdy przyszli do Dawida, do warowni, niektórzy z beniaminitów i judejczyków, Dawid wyszedł do nich i tak się do nich odezwał. Jeżeli przyszliście do mnie w zamiarach pokojowych, aby mi pomóc, sercem będę z wami związany. Lecz jeśli po to, aby mnie zdradzić moim wrogom, choć dłonie moje są czyste od nieprawości, niech wejrzy w to Bóg naszych ojców i niech ukaże. A wtedy duch ogarnął Amasjasza, dowódcę trzydziestu, który zawołał. Twoi jesteśmy Dawidzie, z Tobą będziemy synu Isaego. pokój, pokój niechaj będzie z Tobą i pokój z tymi, którzy Ci pomagają, gdyż Bóg Twój Ci pomaga. Dawid więc przyjął ich i włączył do grona dowódców oddziałów. Z przystali do Dawida jeszcze wtedy, gdy chodził on z Filistynczykami na wojnę przeciwko Saulowi. Lecz nie, nie dopomógł im, gdyż po naradzie odprawili go książęta filistyńscy, powiadając za cenę o naszych głów. Gotów on przystać do swojego władcy, Saula. Gdy więc szedł do Syklak, przystali do niego z Manasysytów. Adna, Jozabat, Jad, Michał, Michael, Jozabat, Elichu, Siletaj. Ci byli dowódcami nad tysiącami, którzy wywodzili się z Manasysytów. Oni pomogli Dawidowi w jego rozprawie z bandami, gdyż wszyscy byli walecznymi rycerzami i wodzami zastępów. I tak dzień w dzień przybywało po kilku do Dawida, aby mu pomagać, aż powstał duży obóz, jak obóz Boży. A to są liczby dowódców uzbrojonych na wojnę, którzy przybyli do Dawida do Hebronu, aby na niego przenieść władzę królewską saulę, jak zapowiedział Pan z judejczyków noszących tarczę i dzidę 6800 uzbrojonych na wojnę, z symeonitów dzielnych rycerzy do wojowania 7100, z lewitów 4600 oraz jehojada książę aronitów, a z nim 3700 i sadok młody dzielny rycerz ze swoją rodziną liczącą 22 książąt, z beniaminitów Współplemieńców Saula 3000 tysiące, dotąd bowiem większość z nich wysługiwała się jeszcze domowi Saula. Z Efraimitów 20 tysięcy dzielnych rycerzy, mężów sławnych w swoich rodach. Z połowy plemienia Manassesa 18 tysięcy, którzy imiennie zostali wyznaczeni, że mają pójść i ogłosić Dawida królem. Z Isacharytów, dobrych znawców stosunków, wiedzących, co ma czynić Izrael, 200 dowódców, i pod ich rozkazami wszyscy ich współplemięcy. z ebulenitów, zdatnych do boju, wyszkolonych we władaniu wszelką bronią wojenną, 50 tysięcy, szczerze oddanych Dawidowi z Naftalitów. 1000 dowódców, a z nimi zbrojnych w tarcze i dzidę, 37 tysięcy z Damitów, wyszkolonych w rzemiośle wojennym, 28 tysięcy z Aseritów zdatnych do boju wyszkolonych w rzemiośle wojennym 40 tysięcy. Z tamtej strony Jordanu, z Rubenitów, Gadytów i z połowy plemienia Manassesa w pełnym rynsztunku bojowym 120 tysięcy. Wszyscy ci wojownicy stający w szyku bojowym z sercem nieustraszonym przyszli do Hebronu, ażeby obwołać Dawida królem nad całym Izraelem. A również reszta Izraela Jednomyślnie była za obwołaniem Dawida królem. I przebywali tam u Dawida przez trzy dni, jedząc i pijąc, gdyż przygotowali to dla nich. Również ci, którzy byli w ich pobliżu, aż do siedzib Isacharytów, Zebulonitów i Naftalitów, przywozili na osłach, wirbłądach, mułach i wołach żywność do spożycia, mąkę, placki figowe, rodzynki, wino, oliwę, bydło i owce w obfitości. Gdyż radość panowała w Izraelu. David is w the Bible at uh, many times a, a of Jesus David, uh, jest uh, często w piśmie uh, obrazem Pana Jezusa. And w chapter with him uh, in two or three different places, first in Ziklag and then when he became king w Hebron. I tak tutaj jest właśnie w, opisany w cyklach i także później, kiedy został wołany królem w Hebronie. He, he, uh, widzimy tutaj w tym rozdziale, że jak wielu ludzi he, przyjeżdża do niego i dołącza do jego wojska. 2 uh, Samuel chapter 22, i w drugiej księdze Samuela, 22 rozdział możemy zobaczyć. Pierwsza księga Samuela, 22 rozdział. Mhm. Od pierwszego do czwartego przeczytamy. Pierwsza Samuela 22 rozdział od pierwszego do czwartego. I odszedł Dawid stamtąd i schronił się w jaskini Adullam. A gdy usłyszeli o tym jego bracia wraz z całą rodziną jego ojca, przybyli tam do niego. I zgromadzili się wokół niego wszyscy ludzie uciśnieni i wszyscy zadłużeni oraz wszyscy rozgoryczeni. A on został ich przywódcą. Tak znalazło się przy nim około czterystu mężów. Ruszył tedy stamtąd Dawid do Mispy Moabskiej i rzekł do króla Moabu: niechże wolno będzie mojemu ojcu i mojej matce zamieszkać u was, dopóki się nie dowiem, co Bóg uczyni ze mną i umieścił ich u króla Moabskiego i mieszkali u niego przez cały czas dopóki Dawid był w tej warowni. David from King Saul. Uh, W tych czterech wierszach, uh, które przeczytaliśmy, widzimy Dawida, który uciekał przed królem Saulem. And this to the same. Uh, Jesus Christ jest is, uh, is not accepted in the world. Podobnie jest dzisiaj. Pan Jezus nie jest e, przyjęty czy nie jest e, przyjmowany w tym świecie. I tak jak to widzimy w tym 22 rozdziale Pierwszej Samolowej, także w 12 rozdziale Pierwszej Księgi Kronik, że e, ludzie musieli przyjść do Dawida taki my dzisiaj wychodzimy ze świata, przychodzimy do Pana Jezusa żeby być z nim. In the chapter 12 of uh, First Chronicles we have all these people were all attracted to David. widzimy w tym 12 rozdziale że ci ludzie lgną do Dawida. I możemy teraz consider now, uh, i of the się przyjrzeć tym osobom którzy przychodzą do Dawida um, first of all we have, uh, mentioned the people of Benjamin. pierwszych mamy wymienionych y, y, ludzi z Benjamina um, To oni nie są nazywani jako Beniaminici, ale napisane, że w pierwszym wierszu z otoczenia Saula, syna Kisza. On był mentioned again Beniamina. Uh, uh, I 29. także w 29 wierszu, 29 i Sadok, młody dzielny rycerz, ze swoją rodziną liczącą 22 książąt, z Beniaminitów, z uflemieńców Saula, trzy tysiące, dotąd bowiem większość z nich wysługiwała się jeszcze domowi Saula. 30 wiersz, w zasadzie. I także w wierszu e, 17, A gdy przyszli do Dawida, do warowni, niektórzy z Beniaminitów i Judejczyków. So, we see, uh, God really liked what they did because they were really close to King Saul. Um, <laughs> Book uh, cenił ich, uh, czy byli oni ważni w oczach Bogor, dlatego że oni stali bardzo blisko króla Saula. And so, they had a very uh, comfort place uh, before they left to go to David before they went to David, yeah. uh, they had a really comfort uh, position. Mm -hmm. comfort, okay. Czyli zanim przyszli do Dawida, um, mieli bardzo uh, takie luksusowe położenie, byli po prostu na dworze królewskim. So they were with the king Saul, they were the brother of king Saul, they were, they were the people uh, close to him, so they had no problem. Więc oni pochodzili z tego rodu, z tej rodziny, byli bardzo bliski, bliscy królowi. A jednak pozostawili to swoje szczególne miejsce czy pozycje po to, żeby być z Dawidem. A więc kiedy przyszli do Dawida, Wyrzekli się tego wszystkiego co wcześniej mieli czy kim byli. But because they loved uh, David, they left uh, their privilege behind and they went to David. Więc zrezygnowali z tego co wcześniej posiadali uh, ze swojej pozycji um, po to aby być z Davidem dlatego że go miłowali. And maybe for us it's the same. Maybe we have w tym świecie są jakieś rzeczy, które są dla nas komfortowe, które mamy w dobre pozycji, ale musimy to aby żeby do Jezus Tak też może być z nami, że e, mamy e, jakieś stanowiska, czy e, jak, po prostu jakieś dobre swoje położenie, czy kontakty, czy związki, a jednak ze względu na Chrystusa pozostawiamy to, żeby być z Nim. All these people that that are coming to David um, are Christian that really want to fight with David and for David. ci, którzy przychodzą do Davida, to są ci, którzy, no są gotowi walczyć po jego stronie. To obrazuje też dla nas Chrześcijan. There is uh, one example that, that is not mentioned in this chapter, that is the Jonathan. Inny przykład jeszcze, nie z tego rozdziału akurat, to jest przykład Jonatana. He, he a, a uh, Jonatan był człowiekiem, który miłował Dawida, ale jednak nie chciał czy obawiał się, żeby opuścić to miejsce, które miał, żeby być z Dawidem. Ale, ale ten dobry przykładem są właśnie ci benjaminici, którzy opuścili te swoje przywileje, uh, wyszli z tego co było im miłe, żeby być z Davidem. Things we can see in two, uh, is that they the right and the left hand to fight, to, to throw i czytamy w e, drugim wierszu, że e, mieli, o, byli oni uzbrojeni i mieli też tę umiejętność e, rzucać kamieniami prawą i lewą ręką. Może te ludzie nie były mighty warriors, jak uh, it w pierwszym może nie byli oni tacy waleczni jak ci gadyci w, w dziewiątym wierszu wymienieni. But these people Benjamin used everything they had to fight with David. Ale oni e, jak wykorzystywali to co e, potrafili czy co mieli, żeby walczyć po stronie Davida? Now we can see uh, now we can look at the verse 8 and the Gadites. Teraz spójrzmy na ten e, dziewiąty wiersz na tych gadytów. The tribe of Gad had a sad or a wrong past. They did something wrong uh, when they were with Moses. Um, mm. wrong past, sorry. Sorry? Wrong past yeah, they, they did something wrong uh, with Moses yeah. because they didn't cross the Jordan. Yeah, uh, they, yeah they before. Chodzi uh, o gadytów, którzy w przeszłości. Podjęli zui krok i e, pozostali przed Jordanem nie przeszli na drugą stronę wraz z Mojżeszem. And this is an encouragement for us uh, because if we did something wrong in the past, it is not uh, forever gone. It, uh, we have we have a second chance to come to David and to fight with him. Jeśli coś zrobiliśmy w przeszłości źle, to nie oznacza, że jesteśmy teraz na wieki już skreśleni. Ale mamy jakby dalszą czy drugą szansę, żeby coś zrobić dla Boga. Maybe bad, for God and this is wrong. E, Możemy też myśleć o sobie, że w ogóle się nie nadaje, jestem do niczego i nic dla Boga nie mogę zrobić. Jeśli the God had uh, had to that that they are too bad to fight for David. Uh, Then the army of David would, would have like, uh, uh, really mighty Warrior. Gdyby Gadyci myśleli w ten sposób, czyli że się nie nadają z powodu tego, co zrobili w przeszłości, to armia Dawida byłaby pozbawiona tych dzielnych rycerzy. I widzimy <coughs> w 15 wierszu, że these people from Gad. They crossed the Jordan, 16th verse. Yyy, przeszli przez Jordan. No. When he was when the Jordan was really uh, when there was a, a lot of water in the Jordan. <laughs> um chodzi o to, że oni przeszli przez Jordan w czasie, kiedy Jordan wylewał, <laughs> czyli było tej wody dużo. So they, they they stand up, they get it and they said, "Okay, now we went uh, now we join David." ale mimo to właśnie postanowili przyjść do niego mimo że do Dawida mimo tego że mieli no, jeszcze przeszkody do pokonania but there is the jordan with such a lot of water and they can say, they can think okay there too much water we stay at home mogliby powiedzieć jest tyle wody że zostajemy w domu and maybe for us it's the same maybe we want to follow jesus with all our straits Uh, but there are some difficulties on the way. E, Może też i tak być w naszym życiu, że chcemy iść za Jezusem, no ale powstają czy jakieś przeszkody problemy do pokonania. I Ci gadyci są dobrym przykładem tego, że mimo tego, że mieli ten no, problem do pokonania, to jednak, Wyruszyli i przekroczyli ten brzeg. Czasem może tak być, że mamy rzeczywiście trudność w pokonaniu jakichś przeszkód na drodze naszego życia za Panem, ale jednak Pan może nam w tym pomóc. I widzimy to w wierszu 17 18 że kiedy oni przyszli do Dawida to 18 Dawid wyszedł do nich so we to jesus to with, him, więc kiedy my zrobimy ten krok żeby iść do pana to wtedy on przychodzi naprzeciw nam aby nam pomóc Teraz 33 przenieśmy się do wiersza 34 Chciałbym powiedzieć coś na temat Zebulonitów Chciałbym powiedzieć coś na temat Zebulonitów 34 wiersz Wiersza Także znaczy, numeracja się nie zgadza całkiem do tego, o jednym mnie. The people from Zebulon they were ready for the fight. They were prepared for the fight. Ci bojownicy z Zebulona byli gotowi, przygotowani do tego, żeby walczyć. Most of the, uh, the, mo the the biggest part of the Christian fight is in the preparation. Najważniejszą częścią bitwy jest przygotowanie się, czyli właściwie najważniejsza rzecz dzieje się zanim się bitwa zacznie. Wtedy rozważaliśmy życie Gideona na Szwajcarii na tej konferencji. I to zauważyliśmy, że e, przygotowanie się do tej bitwy to było 90-95% tej historii Gideona. Ta, ta sama walka to jest jakieś 5%, ale ostatecznie jest to też i walka, że to sam pan walczy. So we have to prepare for the fight, although uh, he is not here right now. Maybe. E, Porzbowiamy przygotowywać się do tej walki, czy bitwy dla pana i co też dzieje się w tym momencie. And how can we prepare for the fight? I w jaki sposób możemy się przygotować? Geryon uh, to prepare for the fight. He has to know better how and who God is. Aby przygotować się do uh, tej bitwy to Gedeon musiał najpierw poznać uh, kim jest, jaki jest Bóg. Lepiej poznać. Aby lepiej poznać uh, jaki jest Bóg, kim jest, potrzebujemy naturalnie uh, czytać Pismo. z i And his faithfulness. I też Bóg przygotowywał Gedeona Gedeon miał osobiste doświadczenia, przeżycia z Bogiem. I w ten sposób mógł Gedeon poznać, że Bóg jest wierny. A więc Gedeon przygo był przygotowany do bitwy. A kiedy ta już no, doszło do tej walki, to on był gotowy. And here uh, the people of Zebulon, they were ready for the fight, so we have to be. A więc ci Zebulonici, jak czytamy, byli gotowi do tej walki, i tak też powinno być z nami. And then a second uh, character that they have, these people of Zebulon, is they have uh, not a double heart. I don't know how it is in politics. In, in the same verse, no. Uh, at the end of the verse 33. three oddanych serca, nie serca. Ale który wiersz? trzeci Szczerze oddanych better okay okay in a heart a, a, double heart. a więc w jego tłumaczeniu jest, moim tłumaczeniem jest to, żeby, że to serce nie ma być podzielone this means they, they have not uh, affection for David and for something else Czyli, aby nie mieć tego hmm, czy poświęcenia się dla Dawida i jeszcze dla kogoś innego. Cała ta miłość miała płynąć do niego i do nikogo więcej. To jest też ten charakter, który myśmy powinni przejawiać, aby być użytecznymi sługami. there are more things to do, I think about all these people that came to, to David but I, I, I will stop here. Można by jeszcze więcej mówić o na temat tych cech, które posiadali ci wojownicy, ale na tym chcieliśmy skończyć. we can we can all personally study this, all these people that came to David and, and look what what was their uh, character, why they came to David and what they br they brought to David. Więc możemy to właśnie jakby przyglądać się temu, dlaczego oni przyszli do Dawida i jaki mieli life I możemy to wziąć jako wzór dla nas, dla naszego życia. Możemy też pomyśleć, to jest dla mnie za trudne. the Lord will help us, and we can ask ale Pan jest gotów nam pomóc i też możemy go prosić, aby nam pomógł. I teraz coś na temat trzech ostatnich wersetów z tego rozdziału. They were all and what was the character? There was joy. I oni wszyscy stali razem. Coś co było cechą ich wszystkich to była radość. Więc so maybe we, we have to cross Jordan with a lot of water. Więc czasem e, możemy przejść przez czy przechodzić przez ten Jordan pełen wody. Maybe we have to leave our family or our uh, good positions, our comfort. Może akurat przypadnie nam e, pozostawić swoją rodzinę czy dobre warunki życia albo jakąś pozycję. But there the there is joy and there is all what we need. There is food, there is ale na końcu tego wszystkiego jest radość, społeczność tutaj też wyrażona tym, że oni jedli i pili mean, razem więc jeśli coś nas niepokoi czy straszy te trudności, które są przed nami Możemy spojrzeć na koniec tej całej sprawy, że jednak e, koniec jest dobry i, i możemy być przez to pociągnięci do przodu. A więc najważniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, żeby patrzeć na Dawida, czy e, e, jak dla nas patrzeć na Jezusa. I to what co Jezus Chrystus zrobił dla nas. I rozważać to, co On dla nas uczyni. Jeśli to będziemy mieć w naszych sercach, to, to będzie nas przyciągać do Niego. <śmiech> I będzie z nami łaskę. 8. Pozostając w tym temacie, o którym słyszeliśmy, czyli przyjściu do Dawida, chcielibyśmy to przenieść właśnie na Nowy Testament, zobaczyć też w paru minutach jeszcze jeden, może dwa przykłady, jak miało to miejsce za czasów Pana właśnie na Ziemi, kiedy pewne osoby poszły za niego, czy przyszły do Niego. Pierwszy taki przykład jest, który ja kłam na sercu, to jest Ewangelia Jana, bo tych przykładów jest więcej. Ale w Ewangelii Jana w rozdziale pierwszym znajdujemy krótkie wydarzenie, które ma nam wiele też do powiedzenia. Od 35 wiersza, przeczytajmy kilka wierszy zaledwie. Nazajutrz, pierwszy rozdział 35 wiersza Ewangelii Jana, nazajutrz znowu stał Jan z dwoma uczniami swoimi i ujrzawszy Jezusa przewodzącego, rzekł: Oto baranek Boży. A owi dwaj uczniowie, usłyszawszy jego słowa, poszli za Jezusem. A gdy Jezus odwrócił się i ujrzał, że idą za nim, rzekł: Do nich czego szukacie?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 Przemawia też i do nas. Czy w danym momencie naszego życia nie usłyszeliśmy tego zawołania? Czy baranek Boży nie stanął przed naszymi oczyma, oczyma wiary, przed oczyma naszych serc? Kiedy zetknęliśmy się z Ewangelią, kiedy może przez traktat, kalendarz, czyjeś świadectwo, czy słowo Boże, stanęliśmy, Właśnie w tej styczności z Barankiem Bożym. Ci uczniowie usłyszawszy to świadectwo Jana właśnie oto Baranek Boży. Zauważmy, gdybyśmy porównali, nie mamy teraz czasu, ale te wcześniejsze wypowiedzi Jana były dłuższe. niż Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ale w tym miejscu mówi krótko oto Baranek Boży. To pociąga serca tych uczniów, którzy niejako opuszczając Jana, idą teraz za Nim. Tak jak słyszeliśmy ci wszyscy, którzy szli do Dawida. Co było w sercach tych ludzi? Tak samo tych uczniów teraz. Ta osoba baranka stała się tą dla nich cenną i ważną, za którą stawiają swoje kroki i idą za Nim. Ci dwaj uczniowie, usłyszawszy Jego słowa, poszli za Jezusem. Ten fragment w ogóle pokazuje nam czas łaski, w którym, w którym to czasie Pan Jezus jest obecny w zgromadzeniu, gdzie dwóch lub trzech zgromadza się do Jego imienia. Dlatego chcielibyśmy się zapytać, co nas teraz pociąga, aby przychodzić do Pana. Spójrzmy społecznie, jeśli chodzi o czas zgromadzenia. Jakie motywy nami kierują, czy jest to pragnienie przebywania przy baranku. Czy jest to pragnienie, aby być tam, gdzie On mieszka? Umiłowani, z jakim nastawieniem serca idziemy? Czy jest to pragnienie, aby Jego oglądać wiarą, być zgromadzonym do Jego imienia, a przez to zażywać Jego obecności? To jest zasadniczy fun właściwie fundament tego, czy radujemy się z tego, że w życiu obraliśmy tą drogę, Idziemy za Nim przez, przez ten świat. Mamy te miejsce społeczności, w jakim jest zgromadzenie. I możemy odbierać błogosławieństwo od Niego. Te słowa wystarczały, aby oni poszli za Nim. Ale widzimy, że Pan Jezus przecież dobrze wiedział, że idą za Nim. Nie musiał wcale się odwracać. Ale jednak On chce widzieć tą pobudkę serca naszego. On jednak odwraca się, widząc tych uczniów, pyta, czego szukać? Mimo do czego my dążymy? czego szukamy w życiu, jak słyszeliśmy wcześniej? Tamci, którzy przyszli do Dawida, szukali Jego. Opuścili pewne przywileje. Opuścili, jak beniaminici przykładowo, dwór w królestwie. Czego my szukamy i do czego dążymy? Czy Szukamy, krótko mówiąc, Pana w naszym życiu. Szukamy Jego chwały i Jego czci, aby On był uwielbiony w sercach naszych. Czy szukamy miejsca społeczności przez to, że pragniemy być właśnie z Nim? To zaczyna się w domu, umiło was. Zaczyna się w domu od osobistej społeczności z Nim. Zapytajmy się tak siebie w, pogoni, w tej pogoni czasu, Mamy czas dla Niego, mamy takie chwile, które spędzamy z Nim, gdzie przychodzimy właśnie do Niego, aby spędzać z Nim czas przez jego, na przy jego Słowie, czas na modlitwie, przez to umiłowanie serca nasze są wypełnione Jego osobą, przychodzimy na zgromadzenie z radością, choćby jak dzisiaj właśnie opowiadać Jego śmierć. Co przemawia właśnie do nas? Zauważmy, oto Baranek Boży. To wskazuje na Jego śmierć umiłowany. Chociaż tu wtedy jeszcze uczniowie tego nawet nie rozumieli. Ale to był Baranek Boży, nie jakiś Baranek, ale Boży, ten przez Boga wyznaczony, obrany. Tą myśl uczniowie znali już z Egiptu przecież. Kiedy lud izraelski musiał wtedy wziąć Baranka jednego dla domu, dla rodziny. I zabić go i pomazać krwią o Więc ta rzecz była pojęciowo znana, można powiedzieć. Ale Baranek Boży, ten, który go Bóg wybrał, przeznaczył, stał w osobie Pana Jezusa teraz przed, przed Nim, który stał w, tym, w tej woli wykonania dzieła Bożego. To pociąga uczniów, idą za Nim, gdzie mieszkasz, chcą tam być. To pytanie zadają, gdzie mieszkasz, umiłowanie. To jest to szczere pragnienie, czy my takie mamy właśnie, aby być przy nim osobiście, ale i być społecznie właśnie podczas zgromadzeń naszych. Pan Jezus mówi do nich, pójdźcie, a zobaczycie. Umiłowani On nie zmusza nikogo, aby na siłę szedł. Nie zmusza nikogo, ale pragnie tej szczerości i chęci w nas, aby to było rzeczywiście szczere. Kiedy przypomnimy sobie, nie będę tego otwierał, chociaż jest to blisko Z, tej, z Ewangelii Łukasza, 24 rozdział Kiedy idzie z tymi dwoma uczniami do Emos Oni już mają właściwie się rozstać Mówią do Niego, zostań z nami Przymusili Go, by został Mówiąc, zostań z nami, gdyż ma się ku wieczorowi I dzień się już nachylił I wstąpiłby zostać z nimi ta sytuacja tylko przyrównuje ją tak, żebyśmy widzieli to szczere pragnienie, że oni chcieli, aby On został z nimi. Aby był z nimi. Pójdźcie, a zobaczycie, wracam myślami do Ewangelii Jana. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka. Zobaczyli, gdzie mieszka, widząc Jego osobę. Dzisiaj możemy wiedzieć, kiedy przechodzimy na sprowadzonie, czy możemy powiedzieć, jak z uczniami w tej Ewangelii, widzieliśmy Pana, umiłowani bracia i siostry. Widzieliśmy Pana dzisiaj, łamiąc chleb. Widzieliśmy Jego dzieło, Jego miłość przemawiającą do nas. Czy biorąc chleb do ręki, albo patrząc na Niego, jeśli jeszcze tego nie czynimy. Rozważaliśmy Jego miłość właśnie. Zobaczyliśmy Go w Jego cierpienia, w Jego miłości, w Jego oddaniu się na krzyż. Oni zobaczyli, gdzie mieszka i zauważmy, pozostali u Niego. W tym dniu. Czy Dawid nie powiedział również do tego jednego sługi? Teraz mi się to przypomina. Zostań ze mną, a będziesz bezpieczny. <coughs> Pierwsza Samuelowa, jest To tak akurat, kiedy, kiedy mieliśmy wcześniej o tym Dawidzie, przypomniało mi się to miejsce. Pierwsza Samuelowa, 21 rozdział, wydaje mi się. 21 rozdział, tak, drugi rozdział, przepraszam. Pierwsza Samuelowa, ostatni wiersz. Ewiatar, kiedy przechodzi do Dawida, Dawid mówi 23 ostatni wiersz, 22 rozdziału pierwszej Samuelowej, pozostań przy mnie. Nie bój się to nastawać będzie na moje życie, nastawać będzie i na Twoje życie. Lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką. Króciutki tylko przykład, umiłowanie, nawiązaniu do postawy i obrazu Dawida, o którym słyszeliśmy wcześniej, pozostali u niego tak samo ci uczniowie. Wracam do Ewangelii Jana. Pan Jezus chce, abyśmy przy Nim pozostali. Bracie i siostry, abyśmy byli wierni, strzegli Jego słowa. To jest to pozostać. Trwać w Nim. Mieszkać w Nim, jak mówi to greckie słowo. Jak w rozdziale Ewangelii Jana. Mieszkać w Nim, a więc nie od przypadku do przypadku. Ale rzeczywiście być w Nim jak w domu. Mieszkać w Nim, a On w nas przez to. To jest ten skutek tej społeczności z Nim, który odzwierciedla się na nas. Na nas samych i na życiu, w życiu naszym. Pozostali u Niego tak samo ej, i my, bracia i siostry, póki On nie przyjdzie. Śpiewaliśmy o Jego przyjściu. Czekamy na Niego. Ale czy chcemy do końca pozostać wracaj bracia i siostry? Tego życzy, ej, tego ej, życzy, ej, tego życzy ej, i pragnie nasz Pan. Abyśmy pozostali przy Nim. O Jego osobę chodzi w naszym życiu. O Jego osobę chodzi we wszystkim. Przy Nim pozostaniemy. A było to około dziesiątej godziny. Wiemy, że Dzień w Izraelu miał 12 godzin Raczej dnia A więc kończył się dzień Kończy się tak samo i czas łaski Kończy się czas łaski, choć nie wiemy oczywiście ile potrwa, ile jeszcze potrwa Ale jedno wiemy, że żyjemy krótko przed przyjściem Pana Ten właśnie fragment czas łaski, który nam właśnie pokazuje w tym odcinku Wzywa nas tak samo do tego, aby w tym czasie łaski już może lada dzień, lada chwila, lada moment Pan Jezus przyjdzie, abyśmy byli już na wieczność z Nim oglądając Go twarzą twarz takim, jakim jest. Bądźmy wierni do końca umiłowani. Dołóżmy starań, jak ci wojownicy, aby pozostać przy nim. Przeciwko wielu trudnościom w rodzinach, w domach, w miejscu pracy, w otoczeniu. Chciejmy wiernie być przy nim. Chciejmy się w pełni całym sercem na Niego otworzyć, aby On mógł w naszych sercach się rozgościć w Nie da się połowicznie ze światem, połowicznie z nim, Albo On, albo Świat. Albo On, albo nim. Chciejmy Oczekiwać, wiary, kiedy przyjdzie po nas, aby radość nasza później była zupełna. Dzisiaj zażywamy ją przez wiarę, naszą radość, ale raduje się Jego serce również, kiedy rzeczywiście jesteśmy z Nim, kiedy przychodzimy do Niego, kiedy idziemy z Nim przez to życie. Chodźmy ku Jego czci, aż właśnie po nas porzeć. Cześć Jezus, sam drogą życia mam. Jesteś, Jezus, sam, drog. Panie Jezu Dziękujemy Ci Za to, że Ty pozwoliłeś nam oglądać Jak tych, których powołałeś Pragnęli całym sercem Być w bliskości Twojej że ci, którzy na tą służbę i do tego wojska zostali powołani, pozostawili wszystko, wszelkie rzeczy, które były im miłe. Chociaż widzieli, że przed nimi jest trud, to jednak tego się nie ustraszyli. I tak daruj Panie Jezu i nam tych nieustraszonych serc, tych serc pragnących, które idą w szczerości za swoim Panem, w oddaniu, aby czy też życiem, czy też słowem służyć całą ufnością i miłością dla swojego Pana daruj Panie Jezu aby te brzemiona te ciężary, które jeszcze nas przygniatają abyśmy mogli je i umieli je zrzucić z naszych barków i szli z całą lekkością ku naszemu Panu ku opowiadaniu tej wspaniałej Ewangelii bo widzimy jak wielu jeszcze wokół nas jest tych, którzy nie słyszeli tej Ewangelii. Daruj Panie Jezu nam, abyśmy się podnieśli z naszych miejsc i dali się użyć do tego dzieła zbawienia. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, za tych braci, za to słowo, które porusza nasze serce i daruj, aby te słowa nie przebrzmiały. Dziękujemy Ci Panie Jezu za wszystko. Bądź uwielbiony. Amen. Amen. się wpisali się na listę do Katowic. Nieobecnie też